też się przedstawiciel i sygnalizował, albo pożar, nie było syren, nie było, syrenie, było y, tego, albo dnia, ja, to. się, nazywa, to, to się Sznara. Sznara. Ja. Mhm. Chodzi po, po wsi i tym. Umówione sygnały, nie? Mhm. Tak samo to tu też. Co tu jest? Teraz to używają w czasie postu w kościele, nie? Mhm. Zamiast właśnie. To jest Klechotka, Grzechotka. To inne nazwa? To jest Je Jego nazwa? Tak, tak. Indywidualna. tak. Wszystkie mają swoje Wszystkie radny. mają nazwy. I, i data. Nie... A ten jak się nazywa? Djechał. Djechał. No każdy był jest inny, nie? A? A, czekam, A, to się... Się... A to właśnie ten instrument, jak się nazywa? To tu? Tak. Parłaczka Brękadło to ma dużo nazw. W każdym ma swoje. To w zespole jako tamborina. A to tu jest. Fajnie.